więc posłuchajcie sobie krótkiego utworu, a ja zaraz wracam. Witam was po przerwie, a przed mikrofonem John Perry, wasz ulubiony postnuklearny radiowiec.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 Już koń dzisiejszej audycji. Przed mikrofonem siedział John Barry, wasz ulubiony radiowiec. Do usłyszenia następnym razem.